Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jesteśmy dzisiaj w Karpiowym Gronie, ponieważ są ze mną Agnieszka Brodzik, cześć, cześć i Paweł Mateja, cześć Paweł, cześć. Spotkaliśmy się w takim gronie, ponieważ szczęśliwie tak się złożyło, że udało całej się naszej trójce wybrać się na przedpremierowe seanse filmu Substancja. Filmu, który no, zintrygował nas, bo było o nim głośno i mówiło się o nim, że to jest body horror, który sporo może namieszać na horrorowym filmamencie w tym roku. Jak wyszło, to się zaraz o tym przekonacie. W dyskusji mam nadzieję i od razu zanim przejdę do pierwszego pytania do was to jedną kwestię sobie zaznaczymy przez to, że mam nadzieję, że ten podcast poleci maksymalnie w niedzielę, czyli świeżutko po premierze tego filmu, no my najpierw zrobimy sobie sekcję taką bez spoilerów, a później jeszcze sobie wydzielimy sekcję spoilerową, aby o końcówce podyskutować, bo ona na to zasługuje no ale zanim przejdziemy do to meritum, to pytanie takie wprowadzające. Czy wy, żeście mieli wcześniej do czynienia z twórczynią tego filmu, reżyserką i scenarzystką, która za scenariusz do substancji zdobyła w tym roku złotą palmę za scenariusz, za najlepszy scenariusz, czyli z korali farża. Mhm. Sprawdzałaś, jak się wymawia nazwisko? Wow! <laughs> Mam nadzieję, że nie, nie, źle nie wymówiłem, bo to bardziej na czuja i z jakichś organicznych wiesz, pomroków mojego francuskiego z dawnych lat. Aha. Jakby co, to się nie przejmuj, bo słucham trochę amerykańskich podcastów, to tam wszyscy tak to po prostu rżną takie dziwne rzeczy z nazwisk, że tak, to tylko tak na boku chciałam powiedzieć. Jak skoro już się wetknęłam, że tak powiem, powiem w słowo, to powiem, że ja nie spotkałam się z niczym tej, tej twórczyni, Mm, ale już e, słyszałam, że ten jej film wcześniejszy Revenge jest e, fajny tak sobie dzisiaj obczaiłam oczywiście to słyszałam od ciebie Michale <śmiech> <śmiech> w każdym razie ona ma taką um, niezbyt długą tą listę <śmiech> bo nawet sobie obczaiłam co tam robiła, to tak niewiele i nawet sprawdziłam ile ma lat bo wyglądała dość młodo ale jakby w, w tej branży to różnie bywa i co w sumie jest, powiedzmy, ciekawą kwestią w kontekście tego filmu i tematów, jakich porusza. W każdym razie jest rocznik 7-6, więc młoda, ale nie taka młoda, jakbym się spodziewała, jak na taki niewielki dorobek, ale mam, mam wrażenie, że to jest być może jakby twórczyni, która dopiero zaczyna i jeszcze niejedno od niej usłyszymy. Ja mogę powiedzieć, bo ja, ja przyznam, że nawet nie wiedziałem, że to był jakiś pokaz przedpremierowy. <głoski> Ale serio? <głoski> ja tak, tak patrzę tak, serio, to serio. na stronie kina, to to, to leci cały czas, co, to, co to są Nie, nie, jutro, tak jutro. Dobrze. Oficjalna premiera z naszej perspektywy jest jutro, czyli 20 września, bo 19 się nagrywamy. Kuchnia podcastowa, okay. te sprawy. <głos Dieck> Spoko. No, ja nie wiedziałem, ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest za film i tak dalej. Jest Standardowo ktoś znaczy raz, że wy mówiliście, że fajny, a też takie jakieś takie trafiałem na posty na Facebooku, że o, ciekawy film. I to jest wszystko, co ja na ten temat wiedziałem. Ja, ja raczej nie śledzę takich rzeczy, więc po prostu jak, jak czuję, że coś może być udanego, to idę. Znaczy ja widziałam y, po jakimś seansie, znaczy przed jakimś seansem trailer w kinie, chyba przed seansem kodu zła i strasznie mi się spodobała muzyka i taki, wiecie, tradycyjny montaż tego, po prostu natychmiast mnie to wciągnęło i stwierdziłam, że za to obejrzeć, mimo że tematyka ani, ani mnie nie grzeje. Autorki, czy znaczy twórczeń kompletnie nie znałam, ale po prostu tak przemówił do mnie ten trailer, że oboje z, z moim chłopakiem stwierdziliśmy, że chcemy to obejrzeć. No to ja tylko od siebie dodam, że tak jak tobie, Aga, polecałem Zemstę, to jak najbardziej słuchaczom i słuchaczkom też Zemstę, czyli wcześniejszy film Króli Farża mogę polecić. Jest podcast na Konglo, bo Bogusia z Martą ponad dwie godziny nagrały o tym filmie, który ma chyba 90 minut, rozkładając go na części pierwsze, ale to jest o tyle ciekawy seans, że tak jak Aga słusznie zauważyłaś, ona nie ma dużego dorobku, bo w zasadzie substancja to jest jej drugi pełny metraż, ale wydaje mi się, że jeżeli wam się spodobała Zemsta, to śmiało uderzajcie na Substancję i odwrotnie, jeżeli nie widzieliście wcześniej Zemsty, a właśnie traficie do kina na Substancję, to śmiało po ten pierwszy film jej sięgnijcie, dlatego że pomimo tego, że te filmy są różne tematycznie, no bo jednak Revenge, trochę jak już sam tytuł to sugeruje, no to jest historia zakorzeniona w gatunku Rape and Revenge, And trochę może zmieszanym z takim kinem akcji no dosyć nietypowym, ale bardzo czuć w tym jej pierwszym filmie że ona ma właśnie charakterystyczny styl prowadzenia całej opowieści i też taki filmowy, co będzie miało znaczenie także w substancji, bo muzyka, kolory, zbliżenia, to wszystko też właśnie w zemście na pewno no, znajdziecie. no ale to tyle, odsyłam w razie czego do podcastu dziewczyn, jeżeli macie ochotę posłuchać więcej. No my myślę, że przejdziemy do krótkiego streszczenia fabuły. Ktoś się z was pokusi e, o zarys fabularny? W sumie tak, bo nawet zwróciłam uwagę na to, że zarys fabuły na IMDB to jest dosłownie chyba jedno, jedno zdanie. zdanie. Tak, czyli podstarzała, Ona śmieszna, nie taka podstarzała, bo zaledwie 50-letnia aktorka. Znaczy, aktorka, która w sumie nagrywa takie śmieszne filmiki taneczno-fitnessowe w stylu lat 80., to jest w ogóle coś, co jest na, totalnie na topie, jeżeli chodzi teraz o, o filmy. Wszędzie są jakieś nawiązania do lat 80. No i ona w wieku lat 50, w sumie w swojej urodziny, dowiaduje się, że zostanie zastąpiona przez kogoś młodszego. I to sprawia, że postanawia sięgnąć po tytułową substancję, która ma sprawić, że no tutaj powiedzmy bez spoilerów Stanie się po prostu znowu młoda. Nie, Idealna. Ale nie wymaga, czy my unikniemy tych pierwszych spoilerów, to co substancja no, robi. To, dobra. To, no dobra, to będą za 5 minut okay. albo 10, jak już. No taki jest zaczątek fabuły, tak generalnie mm -hmm. o to chodzi. No no i tak jak słusznie jak zauważyłaś, że zaraz fabuły jest prosty, no bo wydaje mi się, że ta historia w swoim takim zrębie no jest dokładnie tak prosta, jak, jak to, co tutaj wspomniałaś. I ja się zgadzam z Pawłem, chyba trochę nie unikniemy tych pierwszych spoilerów, czyli tego, że <śmiech> będziemy mieli tutaj wątek no, takiej pewnej tego połączenia, bo jak nam głos ze słuchawki telefonicznej mówi ona jest tobą, czy wy jesteście jednym, mamy jeszcze, tak. Tak, mamy bardzo szybko dwie bohaterki, czyli Elizabeth Sparkle w tej roli Demi Moore, bynajmniej nie 50-letnia już, co mnie w sumie zaskoczyło, patrząc na to, jak ona się żwawo na ekranie prezentuje. I mamy jej młodszą wersję, czyli Su w tej roli Margaret Quayley, chyba jeżeli dobrze pamiętam jej nazwisko. No i będziemy mieli takie spotkanie tego starego i młodego, kiedy to nasza bohaterka będzie młodszą wersją siebie walczyć trochę o odzyskanie swojej pozycji sprzed lat, tak naprawdę. I no powiedzcie może jak wam się to spodobało właśnie pod tym kątem najpierw fabularnym, tej historii, tego, tego konceptu. Kupiło was to, to, to, ten taki klimat i, I to z... Czy nie mieliście takiego jakiegoś, nie wiem, poczucia, że musicie mocno zawiesić niewiarę już na tym tak, pierwszym tak, etapie? Tak. No, wiesz co, Czy znaczy na pierwszym etapie, to też zależy, który definiujemy jako pierwszy. W sensie sam początek, ten do momentu powiedzmy wstrzyknięcia substancji, on w ogóle, znaczy ta, ta wiecie, część, w której ona się porusza po tych takich zrujnowanych częściach miasta i gdzieś szuka skrytki, to w ogóle miało taki trochę wręcz powiedziałbym, może nie, że weirdowy klimat, ale, ale tak nawiązywało do podobnych tropów. Nie? Że właśnie jakieś takie dziwne miejsca tajemnicze w jakichś bardzo zapomnianych częściach miasta, że już naprawdę zaraz Ligotiego byśmy tam trafili. A nagle po prostu dostajemy takiego strzała totalnym, totalną koniecznością zawieszenia niewiary, kiedy dostajemy tą transformację, która była... No efektowna. I, i, <śmiech> i, i no, fajnie rozegrana, ale zupełnie się nie spodziewałem, że to pójdzie w, tak, w takim kierunku, nie? Że, że nagle cyk, po prostu mamy dwie osoby i, i było to tak cholernie nierealistyczne, że troszkę, nie wiem, nie powiem, żeby mi to przeszkadzało, ale jakoś tak troszkę mnie naprowadziło na to, jak mam na ten film patrzeć, że to będzie tak coś innego niż się spodziewałem. Znaczy ja myślę, że mówienie o zawieszeniu na niewiary w momencie, kiedy ten film jakby nawet nie próbuje udawać, że ty masz uwierzyć, że że to jest możliwe, to, to raczej no nie wiem, wydaje mi się, że jak idziesz na filmy Marvela, to nie liczysz na to, że nie, ci super bohaterowie to będą realistyczni. No, nie, znaczy, ja wiesz, myślałem, że to będzie wiesz, na zasadzie, że gdzieś tam sobie będzie hodować jakieś coś, jakieś tam komórki, nie? że to będzie długotrwały proces, a tutaj po prostu tak cyk i nagle wylazła z niej druga osoba. Ja w ogóle o tym nie myślałam, jak to będzie wyglądać. Po prostu tak y, przyjęłam to okej, okay, spoko, tak, y, tak, tak zrobili to, tak będzie. nie. Mhm. <laughs> ale w ogóle chciałam powiedzieć, bo nie wiem, czy dojdziemy do tego momentu, czy, czy ta rozmowa pójdzie w innym kierunku, ale chciałam powiedzieć, że jak na osobę 61-letnią, bo tyle lat ma Demi Moore, to ona ma świetne ciało. I wiadomo, że twarz to sobie tam już zrobiła i ze swego czasu nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale była spora drama o to, że ktoś jej spieprzył twarz Och, i wiem, zrobili tak, tak, bo to, że ona ma te kąciki ust, takie tak w dół jej opadają dziwnie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę y -y, na to, y -y. No to to jest właśnie jakiś tam coś, coś, co się nie udało, że tak powiem. Także w ogóle to, że została zatrudniona do tego filmu, jest z jednej strony aktem odwagi, e, ponieważ ostrow no, ostro w dupa dostała, e, że tak powiem, e, jeżeli chodzi o komentarze w internecie, a z drugiej strony świetny ruch taki po prostu... Właśnie nie, nie, tak się zastanawiam, jak to, jak to ugryźć. Bo z jednej strony świetny ruch marketingowy, być może. Być może o to chodziło. Chociaż nie słyszałam, żeby, żeby używano tego argumentu w marketingu. No ale to tam powiedzmy nie, nie śledziłam, więc może się mylę. Ale też, no mówię, szansa na może jakąś dyskusję. Chociaż nie wiem, czy to jest film, który, który będzie który się nadaje do tego, żeby poważnie rozmawiać na temat kanonów piękna czy coś, bo on jest taki prosty pod tym względem. Jakby w momencie, kiedy dowiadujesz się o tej substancji i jakby już masz ten zaczątek fabuły i wiesz, to już wiesz w zasadzie, jak to się skończy. Bo to jest, wiesz, że to jest horror, to wiesz, że w jakim kierunku to pójdzie i że nie ma szans, żeby to się udało i tak dalej. I na swój sposób to jest w sumie banalne, ale ale czasami banalne pomysły nadal działają. Także mm -hmm. taki trochę miszmaszowy mi wyszedł ten urywek. <laughs> ale tak to, to ja tak powiedzieć. dopowiem, dlaczego o tym zawieszeniu niewiary powiedziałem, bo ja trochę... Czytam substancję jako, jako w zasadzie taką y, baśń y, filmową mhm. i y, wydaje mi się, że to może być istotne, żeby ktoś wybierając się na ten film y, czuł, że idzie właśnie na coś takiego, bo mam wrażenie... Patrząc na to, że to jest znów film opromieniony prestiżową nagrodą z dużymi nazwiskami w obsadzie i patrząc na promocję, która wydaje mi się, że nie do końca sugeruje właśnie jazdę, jaką tutaj twórczyni widzą będzie fundować, to to może powodować, że część ludzi się boleśnie od niego odbije i, i wydaje mi się, że właśnie trochę trzeba się do niego tak nastawić. Niekoniecznie nawet to wiedzieć na, przy, w trakcie m, m, wybierania się do kina, ale tak jak ty, Paweł, zauważyłeś, nie, że trzeba od tego momentu, tej pierwszej przemiany, to już chyba trzeba właśnie sobie przestawić w głowie, że, że tutaj nie będzie prób, nie wiem, wyjaśniania, jak to wszystko działa, że to nie będzie żadne nawet, nie wiem, sci-fi, czy horror, sci-fi, tylko że to pójdzie w zupełnie innym kierunku. Natomiast a propos Demi Moore, to ja się zatrzymam nad jednym aspektem, bo co do tej rozmowy o kanonach Piękna, to ja mam tu jeden wątek do poruszenia, ale chciałbym go ruszyć w sekcji spoilerowej, bo to już dotyczy mm -hmm. wątku fabularnego. Mi się wydaje, że nie wiem tu na ile się ze mną zgodzicie, ale to był tak jak mówisz, z jednej strony pewnie dobry ruch dla samej Demi Moore no bo ona jednak od już ładnych paru lat jest trochę w aktorskim takim limbo ja bym powiedział, no jednak ona była ikoną kina w latach 90. ja pamiętam po prostu jeszcze szał, nie wiem przy okazji striptisu czy w sieci co się działo, jakie były komentarze czy, czy jak nie wiem jak ogoliła głowę do G.I. Jane a później no właśnie trochę te przez porażki finansowe tych jej filmów, ona gdzieś zeszła ze sceny i, i no dla niej to, mam wrażenie, jest taki film, który wymagał od niej odwagi na podróżnym kątem, bo, bo jednak, wiecie, i wiek, i właśnie kwestia tego grania ciałem, którego tu jest dużo i sam ten motyw tej starości, który też tutaj jest zaszyty przecież w fabułę, więc wydaje mi się, że to wymagało od niej pewnej aktorskiej odwagi, ale z drugiej strony to też był kapitalny casting wydaje mi się z perspektywy twórczyni, żeby właśnie znaleźć aktorkę, która no moim zdaniem, czy to, to się prawie idealnie nadaje właśnie do takiej roli, takiej postaci, która by chciała trochę może wrócić do tej przeszłości, odzyskać ten swój seksapil. No przecież jednak Demi Moore w latach 90. znów to przecież to była boginią seksu i tam top 100, top 1 w setce na najbardziej pożądanych kobiet i tak dalej i tak dalej. Nie? Więc to, to wydaje mi się mega interesujący casting także pod tym kątem. Ale czy rzeczywiście jest tak, bo przyznam, że ja się nie znam na, na tej aktorce. Nawet mało filmów z nią widziałem, ale ona coś tam grywała jednak w ostatnich latach, jak tak patrzę no, sobie na. Ale IMTB. to wiesz, to już nie jakieś takie to małe już, role, tak? Tak, to są mniejsze, mniejsze role, to już nie jest ten poziom, co w latach 90. kiedy mm -hmm. ona no po prostu no, sprzedawała. Znaczy z filmu, no. No. Mm -hmm. Kiedyś to na pewno było wiele takie głośniejsze nazwisko. No ale właśnie tak. też co, co do mhm. powiedzmy tego jej ciała, to też fakt, chciałbym w jej wieku tak wyglądać, byłoby, byłoby miło, <laughs> e, ale też właśnie no, nie da się ukryć, że ten film, znaczy już od początku poza tym, że właśnie, e, a, to takie kurczę, nie wiem jak do tego, jak do tego podejść, ale że, że od początku nie dość, że dostajemy dużo przemocy, znaczy przemocy, cielesności takiej fizycznego horroru powiedzmy, to jeszcze dostajemy bardzo dużo na gości, co jest tak. o tyle ciekawe. Bardzo dużo że właśnie no, to jest ta nagość Demi Moore, która y, właśnie w tym kontekście podejrzewam, że to też jest to dosyć interesująca rola, nie, że, że jest głośno o jej roli w tym filmie i przy okazji ta rola jest dosyć odważna. No, mhm. Jak na aktorkę... Znaczy, no Jezu, ja to nie chcę... Ja, bo to... Gadam, już te, teraz już się pogubiłem, bo nie wiem jak w ogóle do tego podejść, nie? Bo, bo mamy tutaj 60-letnią aktorkę, która w filmie jest całkowicie naga y, i z jednej strony no, można powiedzieć... no co w, tym, co w tym dziwnego, nie? Że się, no, nie ma jakichś tam cenzur takich wiekowych, no, ale, ale to się rzadko chyba zdarza, nie? No nie no, w mainstreamowym kinie to, to ja mam wrażenie, że to jest nadal jednak coś no, mocno tak. nacenzurowanym. No, no to może nie tak, jest zbyt to... też film mainstreamowy. Być może mało mainstreamowy, być może działa też to, że to jest jednak inny gatunek, ale chciałam zwrócić też uwagę na to, w jaki sposób sceny na gości są kręcone, mhm. bo oczywiście te, te sceny, kiedy mamy zbliżenia na młodą dupę tej lepszej wersji głównej bohaterki, czyli Siu, to jakby, jakby w sensie w tych sekwencjach, kiedy ona wychodzi z mieszkania i tam tańczy, ćwiczy, jakkolwiek to nazwać e, i tak dalej, e, są, są takie teledyskowe i są zupełnie inne, ale te sceny, kiedy one są razem albo kiedy dochodzi do tej przemiany i, ta, i, i w ogóle kiedy są w mieszkaniu, to to są sceny na gości w łazience, która jest praktycznie pusta, jest po prostu, ma tam najgorsze światło, w którym nawet totalnie jędrna młoda dziewczyna będzie wyglądać e, źle. Albo powiedzmy nieidealnie. I to, że oni pokazali Demi Moore, 60-letnią Demi Moore w takim naprawdę tro trochę bezlitosnym świetle, ale jednocześnie nie, nie szpetnie, że oni nie, nie kręcili tego, żeby pokazać jak ona jest brzydka, że po prostu ją pokazać. Jest taka realistyczna na swój A sposób. To jest takie leżące ciało, nie? Po prostu bez jakichś takich kierunków. Znaczy ja akurat w głowie mam moment, kiedy ona patrzy w lustro, mhm. już przed tym, jak ma właśnie no. sobie tam wstrzyknąć tą substancję, to ona jest taka zwyczajna i tego tak strasznie mało jest w kinie, mhm. bo albo mamy, wiesz, taką seksualizowane ciało, nawet już starsze, to jednak seksualizowane, wiecie, takie miękkie światło, coś takiego, Albo, macie, albo są sceny, kiedy to ciało ma być brzydkie, kiedy chcesz kiedy twórcy chcą pokazać, że o, coś tu jest, Wisa, nie? Na tej zasadzie, mm -hmm. o, stara mm -hmm. jego baba, to musi być straszna, musi być fuj. Nie, ona po prostu jest. Ona sobie po prostu stoi, ona jest taka zwyczajna, mm -hmm. a jednocześnie niezwyczajna, no bo mało która 60-latka tak wygląda jak demi Moore. No i też na pewno miałam mnóstwo jakichś różnych tam zabiegów, których może bardzo nie widać, ale na pewno były. Ale jeszcze a propos tego, że rozmawialiśmy o tym, co ona grała kiedyś i jak wyglądała jej kariera, moim zdaniem fajnie ten film y, koresponduje z tym, czym ona w sumie zasłynęła, czyli striptizem. Że wiecie, że mhm. po wielu, wielu latach znowu mamy nagą Demi Moore i to nie jest jakby, że przypadkowa aktorka naga, tylko Demi Moore naga jakby obejrzeć te dwa filmy obok siebie mogłoby być ciekawe pod tym względem. No. Mi się wydaje, że w ogóle tutaj to, co Ty Aga wspomniałaś, to jest istotne. Ten sposób prezentowania na gości, ale w ogóle sposób prezentowania tych bohaterek, bo to, co dla mnie było uderzające, to to, że jedna i druga wersja Elisabeth, one są prezentowane atrakcyjnie. Bo przecież już w tych pierwszych scenach, kiedy mamy kręcenie tego programu jeszcze Elizabeth, no to widzimy, że jest tutaj pewien dysonans, no bo jednak 50-letnia bohaterka, która cały czas od nie wiem, 20 lat serwuje swój fitnessowy program, no to już to nie jest też, umówmy się, jakiś tam standard, ale ona jest właśnie prezentowana w jakiś tam atrakcyjny sposób jest prezentowana jako atrakcyjna kobieta także, nie wiem, jak schodzi trochę z tego, z tego planu. Co jest ciekawie moim zdaniem zbite z tym jej postrzeganiem samej siebie, bo tutaj no, tym motorem napędowym całej tej chorej jazdy staje się to jej zwolnienie z pracy i zastąpienie jej młodszą, ale ja miałem wrażenie takie, że, że tutaj już od tego momentu, kiedy właśnie my ją widzimy, kiedy ona schodzi z planu, to już widać, że to jest trochę tak, że z jednej strony kamera ją nadal kocha, ale widzimy, że ona ma jakiś już trochę problem ze sobą, nie, ze, ze, właśnie z tym swoim ciałem, że się trochę jakby nad nim zastanawia i, i to jest jeden motyw, a z drugiej strony mamy później młodszą wersję, Sue, i ona z kolei jest z jednej strony mocno właśnie tak przeseksualizowana, nawet właśnie też w tych fragmentach tego telewizyjnego show, ale z drugiej strony... Ja też y, widziałem w tym sposobie portretowania tej bohaterki, że tutaj chyba twórczyni chciała nam pokazać z kolei taką kobiecą pewność siebie i samoświadomość, takie, takie y, wiecie, trochę wykorzystanie tej urody do te swoich celów. Nie wiem, czy ja cię tu dobrze wyrażam, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Takie, taką samoświadomość tego, że jestem atrakcyjna i mogę wszystko dzięki temu. o to, to, to, coś no w tym Tak, tym. bo to jest dokładnie no tak. to, o co jej chodziło. Nie? W sensie po to, po to główna bohaterka wzięła tą substancję, przy, no, przyjęła substancję, żeby to ciało było po prostu młode, bo jakby no świadomość tutaj została. Do... Nie? Mhm. Tutaj mam dwa komentarze. Pierwszy komentarz jest taki, że większość ludzi, a przynajmniej większość kobiet, no bo nie wiem, może tutaj są jakieś różnice między płciami, ale podejrzewam, że nie ma. Większość ludzi, nawet jeżeli jest ktoś super atrakcyjny, to widzi swoje ciało często w bardzo złym świetle. Widzi swoje mankamenty i tak dalej. A tutaj mamy tak naprawdę obce ciało. Dla niej to jest zupełnie obce ciało i ona je widzi nie jak siebie, tylko jak kogoś jak no, kogoś obcego, kogoś innego. Mhm. I dlatego być może ma dodatkową pewność siebie, mhm. bo, bo ona jest po prostu w swoich oczach doskonała, jaka być może nigdy nie była, jako nawet jako młoda Elizabeth. I nie w tym sensie, że wiecie, ta substancja wiadomo jest jakimś tam magicznym, ma magicznym jakimś tam, T, t, eliksirem, który sprawia, że jest najlepszą wersją siebie, ale myślę, że bardziej działa to, że ona po prostu nagle widzi to ciało i ona nie miała nie wiem, 30 lat na to, żeby jakiekolwiek kompleksy tam sobie rozwinąć. Mm, ale to, co mnie jeszcze <śmiech> bardzo, bardzo mocno uderzyło, to to, że tam pewność siebie to jedno, ale na pewno zwróciliście uwagę, jak Sił manipuluje otoczenie. <śmiech> Ona udaje idiotkę, ona się głupio szczerze, i to tak, wiecie, jakby widać, że świadomie głupio się szczerze. Ona zupełnie zmieniła swój charakter. To jest 50 pięćdziesięcioletnia kobieta z ogromnym doświadczeniem i też takim cynizmem, który się też pojawia, z takim zgorzknieniem, które się pojawia z wiekiem. Bo ona jakby zna cały ten biznes od podszewki. Ona wie jakim dubkiem jest ten jej szef grany przez Denisa Quaida. W ogóle genialna rola, ale tu mhm. nie będziemy jeszcze o tym mówić. A mimo to, no jak ona się uśmiecha, jak ona machnie tym kucykiem i coś tam, to jest w ogóle, to, to dla mnie było uderzające, że, no, że oni po prostu jedzą jej z ręki, nie? A może nie, a może, a może z kolei to jest taka jedna wielka gra, że ona udaje idiotkę, żeby zaskarbić sobie ich, powiem serce, pomyśle o czymś innym. A oni z kolei patrzą na dziewczynę, która jest idiotką albo udaje idiotkę i myślą sobie wow, kasa. I że wcale nie chodzi o to, że ona im się podoba tak fizycznie. Tylko, że mi się podoba to i po prostu wyobrażam sobie, że, że Dennis Quaid patrzy na nią i widzi po prostu taką furę pieniędzy. Mhm. Tak na pewno jest. No mhm. i tyle chciałam powiedzieć. <laughs> znaczy tutaj to moim zdaniem ten aspekt taki biznesowy, on jest bezdyskusyjny, no bo to co Agaty mówisz, ta postać tego producenta granego przez Quaida, ona jest właśnie to jest strasznie też przerysowana, przejaskrawiona rola, ale on dokładnie jest taką postacią, która patrzy przez pryzmat góry pieniędzy. I to w sumie też mi się wydało o tyle ciekawe, że. Jednak zobaczcie, kiedyś mam wrażenie jeszcze przed Weinsteinem to tutaj wydaje mi się, że dużo więcej by było jakiejś gry takiej właśnie o tym podłożu erotycznym pomiędzy tym producentem a Su na zasadzie, że chodźmy do mnie, a tu ja zrobię cię gwiazdą, a mam wrażenie, że tutaj te, cała, cały ten wątek jest tego pozbawiony. Że to jest właśnie tylko i mm -hmm. wyłącznie mm, biznes. Nie? Na zasadzie, że y, tego widzowie oczekują. Tu mamy tabelki. Y, widzimy, że y, tu spadało bo właśnie bo wiek. Tu widzimy młodą gwiazdę. A jak zaczyna to żreć, no to w tym momencie to, to już jest w ogóle super i, i przez pryzmat właśnie różnego rodzaju słupków, tabelek w Excelu to, to, to, jest, to jest to, o co nam chodziło. Nie? Tak, ja myślę, że twórczenie się skupiła właśnie na ciele czy w ogóle o sobie sił, jakby pod kątem produktu, bardzo mocno produktu. czy ona nie wchodziła zupełnie w te wątki jakiegoś tam wykorzystania seksualnego. Mam wrażenie, że nawet przez sekundę nie było takiej sugestii, że ktokolwiek tam realnie się nią podnieca. Tylko właśnie wszyscy są zajarani raczej tym, ile zarobi dla nich pieniędzy. Ja mam wrażenie, że bez spoilerów to my za dużo tutaj już nie dopowiemy. To ja wam zadam jeszcze takie dwa pytania natury technicznej, bo, bo chciałbym zahaczyć dwie kwestie, które też wydaje mi się, że stanowią o sile tego filmu. Bo mówili, mówiliśmy o aktorstwie, ale jak wam się podobały udźwiękowienie i muzyka? I ta Warstwa wizualna, ale i w kontekście tej takiej przejaskrawionej, przebajeżonej kolorystyki i tego mm, wariackiego montażu i czegoś, co y, strasznie też mnie uderzyło w tym filmie, ale co wydaje mi się jest mega fajnie przez farża wykorzystywane, czyli tych wszystkich takich zbliżeń, bo mm -hmm. y, no, ja miałem poczucie, że, że ten film... Y, on jest y, straszliwie energetyczny, on ma przecież ponad dwie godziny i jak ja to zobaczyłem, to się w pierwszej chwili totalnie przeraziłem, bo ja ostatnio to mam alergię na, na kino, które ma więcej niż 90 minut i naprawdę stwierdziłem, że to, to się nie może udać jakby w takim metrażu, a w ogóle nie czułem tych minut, które spędziłem w kinie. Jak, jak to pod tym kątem oceniacie? Wiesz co, jak mówisz o muzyce, to właśnie... Są takie filmy, w których muzyka gdzieś tam, bo ona tutaj była, była intensywna ja jej w ogóle nie pamiętam. A są takie filmy, gdzie pamiętasz, znaczy być może macie... Nie, ale właśnie chodzi o to, że czasem jest tak, że w filmie ta muzyka jest taka... Nie wiem. Jezu, po prostu, że ją pamiętam. A tutaj ona po prostu mi się tak pięknie złożyła z obrazem, z wszystkim, że ja nie wiem, mm -hmm. jak ona była. Ja po prostu odbierałem to jako całość, nie? Tutaj to się, nic mi się nie gryzło, nic mi się nie wybijało. To wszystko było bardzo intensywne, ale to wszystko było spójne ze sobą, niesamowicie. Tak, ja mam tutaj w ogóle wiele rzeczy do powiedzenia. <śmiech> <śmiech> Jeżeli chodzi, ale tak szybko jeszcze zamknę temat, bo jeszcze chciałam krótko powiedzieć. Wspomniałeś, Jerry, tam o aktorstwie że przerysowane role, to ja chciałam tylko jakby zaznaczyć, że tak, te wszystkie role są strasznie przerysowane i w ogóle bohaterowie są tak naprawdę totalnie no nierealistyczni. Może tylko Sue mi się wydaje taka raczej prosta, powiedziałabym. I, i, i nie ma się co tam doszukiwać w ogóle jakichś mm, głębszych motywacji mam wrażenie w tych postaciach. Um, dlatego, że to na, na swój sposób jest też nieprosty film. E, I jak się tak zastanowić, też rozmawialiśmy e, o tym z moim Łukaszem, że i, i ja się w sumie spodziewałam, że od tego momentu, kiedy się dowiemy, jak działa substancja, do tego momentu, który wydawał się w ogóle jakby nieunikniony, kiedy będziemy mieli ten wiecie, taki rozkręcony horror, powiedzmy, to mi się wydawało, że jakby to dłużej będzie trwało, że to będzie jakoś tak to mniej proste niż było. A to, jak się tak zastanowić, naprawdę strasznie prosty film, ale to tak świetnie działa e, z tym tradyckowym montażem, z tymi zbliżeniami, z tymi kolorami. Ja w ogóle chciałam zauważyć, i to jedna z, z bardziej istotnych rzeczy, e, które dzisiaj e, powiem, że ja chcę mieć taki płaszcz, jak ma e, <śmiech> <śmiech> Elizabet <śmiech> tak, ten żółty. Tak. Oj, tak. Ja po prostu y, y, y, muszę go mieć. Także tam jest wszystko w ogóle... Ten film był trochę jak Barbie. Mm -hmm. Tam wszystko jest takie tak. strasznie kolorowe. Więc, y, więc to... To y, no tak Quaid, jakby Cronenberg y, chciał Barbie nakręcić, nie? Tak, trochę tak. I ten body horror... Aha, jeszcze musimy... A w ogóle uważam, że to... Jest bardzo istotna rzecz jeszcze, bo czuję, że zaraz przejdziemy do spoilerów, a to może być ważne. W tym filmie jest dużo scen wkułowania różnych rzeczy mm -hmm. i bardzo takich... Są, też są akcje ze spaznokciami, które nie wszystkim mogą się podobać. I my z Jerem w ogóle byliśmy na tym samym seansie. Nawet siedzieliśmy prawie obok siebie, zupełnie nie umawiając się wcześniej na to. E, więc mamy, e, mieliśmy okazję doświadczyć jakby tej samej publiczności, która była absolutnie fatalna. To był piątek 13, więc chyba do kina na, na horror poszły osoby, które normalnie tego gatunku nie, nie oglądają. I ludzie się czuli bardzo niekomfortowo. Mm -hmm, to, e, prawda. To, było to było widać po tym, że czuli silną potrzebę śmiania się. Strasznie mnie to wkurza. E, chciałam, miałam ochotę udusić ich wszystkich, bo horror to nie jest horror to nie jest gatunek, który możesz sobie iść do kina i jeżeli ktoś będzie się w kinie śmiał, albo będzie sobie gadał, albo będzie sobie siedział z komórką w ręku, to zepsuje seans. I to nie jest jakby, wydaje mi się, że jak pójdziesz na Marvela i ktoś się zaśmieje albo coś tam zrobi, to za minutę o tym zapomnisz. A w horrorze, kurczę, no wyjdziesz z tego z tego szczególnego miejsca, w którym się znajdujesz, ty oglądasz horror, który, który ci się podoba, który cię wciąga swoim klimatem i tak dalej. I ci ludzie po prostu co chwilę przez dużą część seansu niszczyli mi ten seans. Zwłaszcza na początku, w ogóle jakieś pyskówki sobie urządzali. I, po prostu, i to było tak, tak na swój sposób żałosne, że, że im się wydawało, że, że są tacy tacy zabawni, bo haha, śmiejemy się z filmu, który ma być straszny, a, a, a my, którzy znamy ten gatunek, wiemy, że to jest po prostu reakcja na dyskomfort. E, także ostrzegam po prostu ludzi, którzy nie, e, nie lubią takich, takich scen e, i, i mogą, się, mogą się po prostu źle czuć. Naprawdę te sceny e, te sceny, no mówię, jakiegoś wkłuwania, tam był moment, kiedy bohaterka zszywała coś w ciele i one są bardzo długie. Po prostu długie. I bezpośrednie. I, na duży, i bezpośrednie i na dużym zbliżeniu. Zwróciłaś uwagę na zbliżenie i to było jakby jedno z tych momentów, kiedy po prostu zbliżenie było takie... ała. <grych> tak, ja dodał, no, to, to, nie tak, tylko, że sceny są długie, ale też igły są długie. Y <grych> to też. też też i takie zakrzywione, także jak teraz się poczuliście niekomfortowo, to lepiej uważajcie. jednakże ja uważam, że zawsze można po prostu zamknąć oczy na chwilę i to nie mhm. jest jakiś wielki problem. Mi się zdarza zamykać oczy w, na różnych scenach i nie uważam, że to jest jakiś wstyd. Na pewno mniejszy niż kurczę, jakieś głupie żarty. Um, także to jest kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć i ostatnie już zapomniałam teraz, tak, ale może zaraz myślę, że po u mnie, bo też byłem chyba dzień po Was w kinie, to już właśnie no nie był piątek 13, więc może dlatego publiczność była lepsza. Było zaskakująco dużo ludzi i o dziwo tylko widziałem, że jedna para wyszła. Tak już w końcówce, do której pewnie zaraz przejdziemy, bo tam już, no już podejrzewałem, że nie wytrzymali. No całe szczęście nikt mnie tak nie wybijał, ale ja też celowo gdzieś już. I szczerze, jak właśnie chodzę, jeśli <śmiech> już tak gadamy na ten temat, to ja, ja już zacząłem po prostu w kinie gdzieś siadać totalnie z boku, nie? Często są takie siedzenia jeszcze jakby. E za przejściem, bo Aha. rzeczywiście bywa tak, że ludzie mnie po prostu do takiej furii doprowadzają, tymi takimi śmiechami, nie wiem, zaglądaniem do telefonu i tak dalej. Ja się staram po prostu siedzieć cicho, żeby broń Boże mi jakiś zegarek nie zaświecił albo coś, a niektórzy sobie po prostu urządzają imprezy. Okropne, nie róbcie tego ludzie. Kurde, a my byliśmy w kinie studyjnym generalnie, hmm. w kinie pałacowym, więc dla mnie to w ogóle było strasznie dziwne. Ja tam byłam dosłownie taka a propos długich filmów, ja byłam tam dwa dni wcześniej na rodzaju życzliwości, który, o którym się dowiedziałam na początku seansu, że będzie trwało trzy godziny, prawie. A byłam mega głodna, ale wytrzymałam świetny film, w ogóle bardzo polecam. Też moglibyśmy o nim być może porozmawiać. Ale kurczę, no w kinie myślałam, że będą ludzie no trochę bardziej świadomie. Za nami w ogóle siedziały jakieś babki i chciałam obok nas siedziały nastolatki. Strasznie długo gadali, całe reklamy przegadali i potem już się film w sumie zaczynał. Nie dalej trochę gadali i tak się martwiłam, nie? co będzie dalej. Ale się zamknęli. Jedna tylko dziewczyna oczywiście musiała zdjąć buty i położyć sobie stopy w samych skarpetkach na sąsiedni foter, ale okej, okay, to było, było przynajmniej cicho. A za nami siedziały jakieś laski po czterdziestce i po prostu się chichrały tam co chwilę, nie? I nie wiem, czy one po jakichś drinkach były... Mają wychodne raz na trzy miesiące i po prostu nie, nie wytrzymały w ciszy na tym filmie. Nie? A Znaczy mi się tak wydaje, że... że to będzie Oglądał. normalna reakcja, bo to jest takie kino, które będzie przyciągało z jednej strony pewnie taką e, casualową publikę, po prostu nie wiem, która przyjdzie sobie na horror jakiś e, młodych ludzi, czy, czy fanów horroru, a z drugiej strony e, mówię, przez e, nagrody w Wenecji na przykład e, to, to będzie z, i przez przez to, że jest grane w Wenecji, przepraszam, w Cannes, pomyliłem, mhm. w sumie nawet nie pamiętam, czy to na początku też nie pomyliłem, nieważne, w Cannes w każdym razie. No to i przez to, że to jest film grany w kinach studyjnych też często, to ja już widziałem właśnie na tym naszym sensie, że była w sumie dosyć wysoka średnia wieku i podejrzewam, że na ten film będą też trafiać ludzie, którzy chodzą na kino artystyczne. I to może być mieszanka wybuchowa, bo ten film może nie trafić ani do jednej, ani do drugiej grupy. Ci, którzy miłują się w kinie artystycznym, jakimś tam, nie wiem, slow cinema, no to ten cały kolaż, który tutaj dostajemy, to może być dla nich za dużo. Już pomijam ekstes z, z trzeciego aktu. A dla no. ta, takiego widza, który oczekuje też... No powiedziałbym takiego zwyczajnego horroru, to, to znów, to może być po prostu coś, coś za dużo, a ta ilość na gości też jest nie bez znaczenia, bo ja cały czas mam wrażenie, że y, czasem jak w kinie widzę reakcję, to chyba y, ludzie jak y, widzą nagie ciało, to, to uruchamia się w nich dwunastolatek, nie? Na zasadzie <ślesz> A to e, też taka e, podejrzewam bo. trochę reakcja na dyskomfort, nie? Bo to, to też tak, na naprawdę przyszło do głowy, że właśnie ta nagość w tym filmie budzi dużo dyskomfortu. Wiecie, co im przyszło do głowy, że może dla nich dużym dyskomfortem była nagość Demi Moore. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Konkretnie. Mm -hmm. W tak. sensie jako aktorki, jako tej osoby, która jest taką. Tak, to, o, o to Ci chodzi, tak? I już nie, w nie jej, jej rola. Tym... E, nie, może nie Demi Moore, tylko o, kobiety po 60. Aha. No, Pro dobra, ale wygląda, że to po 6, też Demi Moore. Ale... W sensie, że no wiesz, że to jest taka jakaś no, ikona. Ja wiem, że ona gdzieś tam w filmach wcześniej się, jakiś striptease, coś tam, coś tam. Ale tutaj rzeczywiście tej nagrości jest dużo, a ktoś mógł na przykład przyjść też na film, bo Demi Moore na przykład, nie? O, taka znana aktorka, nie wiem, to... o, znam z młodości. Jak ktoś przyszedł tylko dla Demi Moore. <laughs> to nie jest film, na który Dla idziesz tylko dlatego, że, tylko, o tak, nie, zdecydowanie nie, to nie jest w ogóle coś, co z czym kojarzyłabym Demi Moore, nie? Ale to ja wam powiem, że wydaje mi się, że to jest naprawdę jedna z jej najlepszych ról w karierze i pewnie każda aktorka w jej wieku chciałaby dostać właśnie taką rolę, która no, gdzieś tam pozwoli im rozbłysnąć, nie? Bo tutaj no, no świetnie sobie poradziła i widać, że świetnie się też czuła z, w, przy, przy całym tym filmie, nie? No na pewno dała czadu. Zwłaszcza jak już była yy, yy, jeszcze starsza. To już mm. taki, trochę spoiler, <laughs> ale... Yy, tak. Tam były takie sceny niektóre, strasznie dynamiczne. Momentami tam logika troszeczkę była może tam... Yy, ale, ale była taka w ogóle jazda bez trzymanki momentami w tym filmie i razem ze wszystkim, bo jakby fabularnie jazda bez trzymanki i już pomijam trzeci akt, bo to już jest w ogóle jakby inna kategoria, ale powiedzmy jeszcze w tym tam drugim e, akcie i muzyka po prostu e, po bandzie leciała e, i montaż i te zbliżenia i tam wszystko po prostu było takie strasznie intensywne. Mhm. Acie, bo to jest, to jest właśnie coś, co ja od siebie bym chciał też dodać, że ta intensywność wizualna, muzyczna naprawdę ona dobrze działa i to co ty Paweł, powiedziałeś, że ci się muzyka gdzieś tam zlała jako coś spójnego z całością, to wydaje mi się, że to jest właśnie zasługa tego wszystkiego. Mówię, mhm. dla mnie czymś takim, co strasznie we mnie zostało po tym filmie, to były też te wszystkie dźwięki. Ja odkąd też no, siedzimy i nagrywamy, no to zwracam większą uwagę na takie prozaiczne dźwięki w filmie i na przykład to jak tutaj niektóre sceny są prezentowane, nie wiem, sceny jedzenia, sceny jakiegoś mm. poruszania się, gdzie jakiś materiał albo ciało się gdzieś tam przemieszcza, albo właśnie ktoś coś je, to no fenomenalnie to jest udźwiękowione i, i robi to wszystko mega wrażenie, a to co też powoduje, że dla mnie to był tak dobry sens, że tak pozwolę sobie trochę podsumować zanim przejdziemy do spoilerów od siebie i zaraz wam oddam głos, to to, że ja od tej pierwszej sceny, dosłownie od pierwszego ujęcia yy, miałem poczucie, że yy, to yy, yy, będzie chyba yy, przemyślane dzieło, to jeszcze zaraz rozwinę yy, już w spoiler, przy spoilerach i yy, strasznie do mnie trafiło i strasznie mi się spodobało to, że właśnie się pod tym kątem nie zawiodłem, że odniosłem wrażenie, że twórczyni miała tutaj absolutną kontrolę, ale nie, nie tylko dlatego, że była scenarzystką i reżyserką, bo wiecie, czasem to jest problem, nie? że brakuje chyba właśnie takiego zewnętrznego mhm. oka, żeby komuś powiedzieć, że nie, to nie działa, nie? To, to, to tutaj popraw, to, to zmieni, to skróci i tak dalej, tylko miałem wrażenie, że przez cały czas trwania seansu, że ona ma totalną kontrolę, jak chce opowiedzieć tę historię, co chce pokazać, jak chce to, to pokazać i przez to też no, na mnie to jakoś totalnie zadziałało. No tak, tak. To jeszcze tego chciałam jedno zdanie dodać, bo właśnie wpadłam na to, z czym mi się kojarzy estetyka tego filmu. E, kojarzycie taką piosenkę Satisfaction i teledyska, mhm, tak, gdzie tak, oni tak, tak, po tak. prostu... Tak, to, to jest to. To są. Mm -hmm. e, to, to jest coś takiego, tak. No, a ja jeszcze, znaczy, no, Jerry, pytasz, jak nam się podobały, to ja się z tą zgadzam po prostu. Nie? Znaczy, w sensie czuć, <laughs> że tutaj y, reżyserka, ja bym powiedział, że tak, że ona miała po prostu kontrolę nad swoją wizją. To ona wiedziała, co chce pokazać, miała jakąś wizję tego filmu i udało jej się ją po prostu zrealizować. Tak to czuję. Uh -huh. Bo może być tak czasem, nie, że ktoś ma jakiś pomysł i ten pomysł po prostu nie wychodzi w rzeczywistości tak, jak się chciało. A tutaj mam wrażenie, że udało jej się po prostu... No, no mówię, to jest takie moje subiektywne odczucie, ale, ale tak, tak to widzę. Uh -huh. Ja bym w takim krótkim podsumowaniu to bym powiedziała, że bardzo istotna tutaj jest właśnie ta estetyka, i to, że to jest film, który w sumie jest baśnią, myślę, że to jest super ważny trop, jeżeli mhm. chodzi o interpretację tego filmu. Mimo, że on kompletnie nie wygląda jak baśń, bo wiadomo, ludzie mają No chyba, że skojarzenia. braci Green. Ale nie, właśnie chodziło mi o to, że, że ludzie mają skojarzenia, że baśń to, wiecie, w ogóle film kostiumowy. I, I tak dalej, nie? To nawet no już powiedzmy... E, może niekoniecznie bajka, ale, ale nawet baśnie, że no, co, co najmniej kostiumowy i co najmniej e, musi być tam jakaś, e, no dobra, tutaj mamy w sumie magię, no bo powiedzmy sobie szczerze, ta substancja to jest po prostu magia, mm, ale jakby tropy się zdecydowanie zgadzają i to, że jest to przerys i to, że bohaterowie są przerysowani też się zgadza i wszystko tam się zgadza, jeżeli chodzi o, mhm. o taką interpretację. Także horrorowa baśń. Chociaż nie wiem, czy do baśni trzeba dodawać, że jest horrorowa, bo <laughs> właśnie same w sobie po prostu. I, i morał też tam w sumie jest, no bo wiadomo. Ale ten morał to jest taki prosty. No ale w sumie baśnie są takie proste. I to mi w ogóle nie przeszkadza w tym filmie. Że, tak. że w gruncie rzeczy to był prosty pomysł, ale siłą tego filmu jest wykonanie. Po prostu mm -hmm. y, tak, tak, tak Tak, ale ja też tak czuję, że ten film on nie musiał być jakiś specjalnie. Trudny, no, mm -hmm, <laughs> tylko zaprzeczenie tak. do prosty. No, on spełnia wszystko to, co jakby obiecał, nie? Dostajemy po prostu spójną fabułę. Oczywiście, że tam jakieś są może głupotki, czy jakieś, jakieś momenty, gdzie naprawdę trzeba zawiesić tą niewiarę mocną, ale to wszystko działa po prostu. Nie czułem jakiegoś niedosytu. A nie każdy film musi być skomplikowany, nie? Ja nie powiem, żebym była fanką tego trzeciego aktu, Moim zdaniem coś się musiało tam wydarzyć, ale, ale jakoś tak nie, nie, nie przekonała mnie autorka, że koniecznie to. Ale akceptuję jakby... No. no dobra, to słuchajcie, przejdźmy, przejdźmy do spoilerów, żeby jeszcze trochę pogadać. Jak słyszycie, ogólnie polecamy. Wiecie, że nie jesteście gotowi na trzeci akt i spodziewajcie się właśnie horrorowej baśni niczym właśnie jakiegoś odjechanego pomysłu z podręgi mistrza body horroru Kronenberga albo innego Clive'a Barkera. A my porozmawiamy sobie trochę o spoilerach i ja chciałem nawiązać najpierw do jednej rzeczy, którą ty, Aga, powiedziałaś w pewnym momencie, że mm, masz wrażenie, że właśnie jest dosyć prosty ten pomysł na, na tę dychotomię. I ja bym to chciał o tyle rozwinąć, że ja mam wrażenie, że tak, oczywiście ta dychotomia jest bardzo prosta, ale wydaje mi się, że właśnie przez to, jak tutaj mamy to pokazywane, to ten kult piękna, bo też właśnie tam wspomniałeś, że, że ten kult piękna, że to nawet może nie do końca można to jakoś rozwinąć, że on tutaj jest ciekawie prowadzony. I tu rzucę wam taki haczyk i, i pytanie, jak wam to działało, czy też to tak czuliście, bo dla mnie chyba dwie najmocniejsze sceny w tym filmie y Poza jakby ekstesami, do których zaraz dojdziemy, poza tym body horrorem, to z perspektywy postaci Elizabeth to są dwie. Jedna to jest ta, w której ona umawia się na randkę i y, widzimy to przygotowanie do randki, kiedy ona nakłada make-up, wybiera sukienkę itd., itd. I w końcu y, no, spóźnia się, czy, czy postanawia nie wyjść na tą randkę, bo po prostu nie spełnia swoich własnych oczekiwań, pomimo tego, że no, wygląda tak jak wygląda, czyli w zasadzie olśniewająco I, i też ten jej potencjalny partner do randki to pewnie już, już sam telefon to, to go wprowadził w ekstazę, więc umówmy się, my, my wszyscy wiemy i pewnie nawet sama aktorka, sama Elizabeth wie, że jakkolwiek by się nie pojawiła to on byłby zachwycony i druga też bardzo istotna scena w kontekście tego kultu piękna to jest ten motyw kiedy yy, widzimy że yy, su zaczyna wysysać z naszej postaci no bo tu mamy ten motyw że one muszą się co tydzień zamieniać żeby żyć w tej równowadze i po prostu wtedy mamy Elizabeth w swoim wieku i, i su w swoim wieku ale po po tygodniu musi dojść do zmiany, Su oczywiście zaczyna tego nadużywać i to powoduje, że Elizabeth się cały czas postarza i zostaje niejako zjadana prawie, że dosłownie przez swoją młodszą wersję i głos ze słuchawki pyta ją, czy, czy chcesz to przerwać, bo można to przerwać. Zostanie to tak, jak jest teraz, twoje ciało, bo już jakby szkody zostały dokonane, ale możesz to przerwać i ona się zastanawia i jednak się na to nie decyduje. I ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że ten film właśnie chyba mniej chce dyskutować z tym kultem piękna. To oczywiście też jest jeden z tych tematów. No samo to, że mamy starszą aktorkę zastąpioną młodszą aktorką i żeby sprzedawać program i zarabiać hajs, ale że tu jest też bardzo dużo kwestii takiej samoakceptacji i Mm, autopostrzegania nas jako, jako siebie. Tym bardziej, że też to jeszcze mi koresponduje ze sceną na początku, kiedy zanim Elizabeth sięga po substancję, to stoi przed lustrem i ogląda swoje ciało, które no, w jej oczach już jest właśnie niedoskonałe. A, a to, co teaga też podkreśliła, że no, to nie jest, umówmy się, ciało zwyczajnej 60-latki. Więc to, to wydaje mi się, że to jest bardzo taki ciekawy trop też w kontekście tego filmu. Wy gdzieś tam to czujecie, czy, czy, czy nie wiem, czy się rozmijacie z, taką, z moją interpretacją, czy ja tu coś sobie dopowiadam? Wow, nie wiem od czego zacząć. Zacznijmy od randki, bo to będzie krótkie. Ja chciałam powiedzieć, że zupełnie, znaczy nie wiem, czy zupełnie, ale wydaje mi się, że odczytałam to inaczej niż ty. Po pierwsze, tutaj pokazuję, mam wrażenie, że autorka chciała E, tak, bo, bo dobra, dla mnie to jest po prostu autorka, dlatego, że to jest jej jakby film, po prostu kropka, mm -hmm. nie? E, W każdym razie, że ona chciała pokazać, że e, przecież ta Elizabeth nie miała najmniejszej ochoty iść na tę randkę. Ona miała po, kompletnie wyrąbana na tego kolesia, był dla niej creepem, e, e, który dał jej po prostu, kurde, kartkę z kałuży, i ona chciała iść na tę randkę wyłącznie po to, żeby ktoś docenił jej piękno, którego mm -hmm. ona no w tak, tym momencie... No bo była, to był akt desperacji z jej strony, nie? Tak, tylko że to jest o tyle istotne, że moim zdaniem to pokazuje, bo nie znamy nikogo z życia Elizabeth. Ona jest kompletnie samotna. Mm -hmm. Nawet sąsiad ma ją gdzieś. I moim zdaniem, tutaj być może jest taki trop, który pokazuje, że ona jest po prostu strasznie, że jej życie jest niesamowicie puste i że ona może dlatego potrzebuje substancji, ponieważ nie ma nic poza pięknem. I ta mhm. randka to moim zdaniem pokazuje, że to, to, że powiedziałeś, że ona wygląda wystrzałowo. E, olśniewające, tak? Takie mhm. osoba użyłeś. Moim zdaniem to ona tą sukienką to w ogóle się strasznie oszpeciła. E, makijażem też. E, I to już na samym początku, wcale nie później. E, bo, bo ona później dodawała kolejne warstwy i coś tam, i coś tam. I raczej to było takie bardzo... Sama sukienka pokazywała to, że no jest w, w kompletnym dołku bohaterka i, i ona po prostu wiesz, umówiła się w jakiejś knajpie, która chyba nie była zbyt elegancka, bo miała jakąś taką totalnie zwyczajną nazwę, I, a, a zamierzała się pokazać po prostu wiesz, w jakiejś czerwonej, ob, obcisłej, luśniącej, aksamitnej chyba sukience, i, i wyglądała mega tandetnie, więc na mnie nie była w ogóle olśniewająca, ale jakby nie dlatego, że jest stara i pomarszczona, tylko dlatego, że tak strasznie bije od niej desperacja, nie? Także to jest to jedno. Ale to, poczekaj, to tylko tak ja dopowiem, bo, bo tu się akurat, wydaje mi się, zgadzamy, bo dla mnie to był akt desperacji, tylko to, że ona ostatecznie na tą randkę się nie wybrała, no to po prostu jakby przegrała z własną samooceną. Ja to tak odebrałem, że właśnie... Te, to, co doprowadziło ją w ogóle do sięgnięcia po substancję, tu znowu z nią wygrało, nie? No, czy, czy ją pokonało, że wydaje mi się, że ona celowo sięgnęła po takiego creepa i, i celowo ubrała się tak, jakby on tego oczekiwał, a nie tak jak ona pewnie by się sama ubrała. Zresztą to było widać. Nie? No, widzieliśmy mm -hmm, jak ona chodzi. Mm -hmm. e, tylko ona się ubrała trochę tak pod niego. Nie, nie, nie, nie pod niego, pod siebie. Pod siebie. Hmm. Ona to zrobiła wyłącznie w, stu, w milionie procentów dla siebie. I o to mi chodzi, że to nie było w ogóle dla niego, e, że ona tam równie dobrze mogła tylko wejść, zobaczyć jakoś do niej ślini i wyjść. Ona nie. No tak, re, tak, na tak, tak tuby, No, także to. I, I ona nie ubrała się pod niego. Ona się ubrała, e, żeby poczuć się no, zajebiście. Nie poczuła się w ogóle zajebiście, bo. No bo to było skazane na porażkę od początku, nie? I ja myślę, że, że być może chodziło właśnie o ten motyw, żeby pokazać, że, że ona nikogo nie ma i że jakby wszystko w swoim życiu włożyła w swój wizerunek tej pięknej. I to było skazane na porażkę, bo było wiadomo, że to się nie uda. Ono jest trochę jak, wiecie, jak ta królowa, która z, ze Śnieżki a nie, że muszę być najpiękniejsza na świecie. A, tak. I w ogóle chciałam powiedzieć, że faktycznie, jakby z domu możemy wrócić do motywu baśni, bo zawsze w baśniach jest coś takiego, że jak masz takie cudowne rozwiązanie jakiegoś problemu, magiczne, to zawsze jest jakieś, jakaś jedna zasada, której nie możesz złamać, bo inaczej są duże konsekwencje i ta zasada się na początku wydaje strasznie taka w ogóle prosta, że nie wiem taki jak jest motyw, że masz wejść na górę, ale nie możesz się obejrzeć. To się wydaje w ogóle takie banalne, ale w trakcie się okazuje, że jednak jest bardzo trudne i tutaj w trakcie się okazuje, że zachowanie tej równowagi no, jest, jest zbyt skomplikowane dla bohaterki a nie bohaterek. <śmiech> w ogóle cały ten motyw takiego rozszczepienia osobowości był, był w sumie fajny. Ale um, właśnie to jest i... coś, co mnie w tej kwestii, w tej części spoilerowej najbardziej zastanawia. Jestem ciekaw, jak wy to widzieliście. Kiedy, w momencie, kiedy ona rozdziela się na dwie osoby. Czy to są dwie osoby, czy to jest jedna osoba? Właśnie to jest skomplikowane, nie? Ale czy tutaj następuje jakiś transfer świadomości między tymi transfer osobami? Transfer świadomości, tak. Myślę, że tak, aczkolwiek później są takie sugestie, y -y. że ona nie pamięta. Natomiast to no się właśnie, w ogóle... Z... Bo to jest... Natomiast to się w ogóle psychologicznie zgadza z takim prawdziwym... To się w ogóle nie nazywa rozszczepienie osobowości z tego, co kojarzę, bo jakby nie ma tej w takiej hollywoodzkiej wersji rozszczepienia osobowości, które jesteśmy przyzwyczajeni, że sam jest ileś postaci w jednej, nie? Mhm. Ale jest coś takiego, że ludzie tworzą sobie nie do końca świadomie tak jakby personę i oni mogą udawać, że na przykład nie pamiętają czegoś tam, czy coś. I mi się wydaje, że to jakby psychologicznie działa, że może tak być, że ktoś mhm. sobie tworzy takie personę. Mi się wydaje, że w momencie, kiedy. Bo, bo to jest coś, co by jakby nie było mo możliwe, przynajmniej nie na tym poziomie e, naszego rozwoju technologicznego, ale to jest ciekawe, w jaki sposób nasza osobowość mogłaby się zmieniać w momencie, kiedy patrzysz jednak w lustrze na zupełnie inne ciało i egzystujesz mhm. w innym ciele. Jesteś niby tą samą osobą, ale w innym ciele, bo my się przyzwyczailiśmy no. do tego, że sobie tak rozdzielamy, że ciało e, i świadomość to są dwie różne rzeczy. Ale jednak one są ze sobą tak ściśle związane, że my, no nie wiadomo, jak byśmy zareagowali, nie? Gdybyśmy, gdyby się dało przenieść to, to, to mi się troszkę łączy z, z takim off-topem. E, znaczy jest czasem temat transferu ciała do maszyny, powiedzmy, nie? czy do, do, do, do komputera. I to jest zawsze tyle ciekawe, że najtrudniejszym jakby wydaje się elementem jest to, że my jesteśmy po prostu strasznie do ciała przywiązani, w sensie do tych wszystkich bodźców, nie? że siedzisz na krześle i, i nie wiem, twój tyłek po prostu dotyka krzesła i to nie jest coś, czego sobie zdajesz sprawę, ale gdyby tego zabrakło, byłoby bardzo niekomfortowo nie? i my jesteśmy po prostu strasznie mocno sprzężeni z tym ciałem i, no i nie da się jakby na tym poziomie oddzielić zupełnie tej świadomości, w sensie no ona, się, ona się z tym ciałem jakoś tam spaja, nie? Bo skojarzyło mi się to jeszcze z, są takie kabiny, gdzie jak się to nazywa, że jakby twoje zmysły przestają właśnie bodźce do, do, do, mhm. dostawać, nie? Że masz tam, unosisz się w wodzie, która ma idealnie no to temperaturę floating, czy ciała. coś takiego, tak? Coś, nie, nie, nie. coś, tak chucze, mi się... Kurczę, komora deprywacyjna, skojarzyło. o. Tak to się no. nazywa. No to, chyba, to chyba floating też to się Aha, ma. Aha, okej. Okay. I, i, I ludzie mają normalnie haluny wtedy, nie? Y -y -y. Halucynacje. Więc to też jest ciekawe. No, ale tutaj akurat, no wiadomo, że ona ma jakby bodźce, odbiera normalnie tym, tym, tym drugim ciałem, natomiast one są na pewno zupełnie inne. Y -y -y. Wiesz, bo to też, to jeszcze jakby wracając do tej randki, y -y -y. to trochę też y się tutaj zastanawiałem, co do tego jej ubioru też, nie? że w momencie, kiedy ona rozdzieli... Znaczy, bo wiecie, mamy coś takiego w sobie. Kurde, bo tu gdzieś mi krążył po głowie taki żart, ale nie umiem sobie go całkiem przypomnieć, że, że ludzie identyfikują mnie z dorosłym ze względu na mój wiek. Nie? Eee... Mamy zawsze coś takiego, że, że nam się na wydaje, że jesteśmy młodsi niż jesteśmy w rzeczywistości. Nie? Mm -hmm. To jest takie mm -hmm. wydanie, że, że się czujemy, że o, ja, ja tam cały czas, jak miałem 20 lat i teraz to, to, to dalej się czuję tak samo, tylko, to, tylko się zestarzałem, nie? ale jakoś tego nie zauważam. A w momencie, kiedy ona dostała to drugie ciało i yy, już jakby przestała mieć tą iluzję tej swojej jakby A -a. takiej wewnętrznej młodości, nie? I że no. tak wydaje mi się, że tak jak mówisz, ta przykład no, sukienka była nietrafiona, żeby bo z jednej strony ona, no okej, okay, wyglądała dobrze, z drugiej strony rzeczywiście to się gryzło. Y I mam wrażenie, że tutaj też może była to kwestia tego, że ona nagle, bo wcześniej ona wyglądała dobrze, nie? Jak gdzieś tam się po prostu no, tak, poruszała. Tak, ten, ten jej wygląd jest, no. jest szalenie I, istotny, ona nie? ona świetnie no. się ubierała wcześniej, dlatego to jest takie tak. uderzające dla mnie, że no. ona się tak Bo odstawiła. nagle ona straciła świadomość, znaczy, czy może właśnie nabyła świadomość tego, że to jest stare ciało. Ale dokładnie to jest ciało o to mi chodziło z no. tym, co ja powiedziałem, że ona się ubiera tutaj pod niego. Że ta randka ma służyć jej, poprawie jej samooceny i to jest ten akt desperacji, ale o to mi chodziło, jak powiedziałem, że wybiera taką konkretną sukienkę, żeby na, na tym klipie zrobić wrażenie i właśnie znaczy, to, to w sumie teraz idealnie to Paweł trafiłeś z tym, że właśnie być może to jest kwestia tego, nie? że ona próbuje się dostosować do tego, jak jakby się ubrała 50-latka na spotkanie ze swoim dawnym kumplem z liceum. I jakby ona wybrała się na randkę w swoim normalnym stylu, no to by, umówmy się, go przyćmiła pod każdym kątem, nie? Okej, okay. znaczy, mm, ja wiem, co ty masz na myśli, bo to i po prostu chodzi o to, że on ma być podniecony tym, jak ona wygląda. Tak, w, w gruncie rzeczy o to chodzi. Ale ona. Yy, mm, ale ona, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, no ona nie, nie wybrała tego stroju dla, dla niego. Ona tak naprawdę nie musiała się tak odstawiać, żeby zrobić na nim wrażenie. A w ogóle to prawdopodobnie yy, no wyglądałaby lepiej, gdybyś normalnie ubrała. Nie? Eee, I w każdym razie, że wszystko co ona robiła, służyło jej przyjemności. Ona nie chciała, tak, napra tak naprawdę nie zależało jej na tym, jakie zrobi wrażenia na nim, bo ona ma go w dupie. To wszystko służyło jej przyjemności, żeby widziała w jego oczach ten zachwyt albo, nie wiem, spojrzała na jego krocze i zobaczyła, że się podniecił albo cokolwiek, nie? Ale to wszystko służyło e, jej i niektórzy, niektóre kobiety, ale też no, faceci pewnie też e, może w jakiś tam e, inny sposób, niektórzy tak mają, że oni nie tyle się ubierają e, albo zachowują w określony sposób, żeby e, bo im zależy na opinii osób dookoła, albo jakichś konkretnych osób, tylko one jakby zakładają jakby, jakby czerpią taką bardzo bezpośrednią przyjemność z tego, jak reagują ludzie na nich. Ale to jest takie Aha. strasznie y, y, y, skierowane na siebie. Mhm. I ona po prostu sobie y, chciała zrobić nim dobrze, nie jemu dobrze. Mhm. I, bo, i, i, I tak zrozumiałam twoje stwierdzenie, że się ubrała pod niego, tylko sobie chciała zrobić dobrze. Nie wiem, czy to jest... No, typy, ona zrobiła to... sobie z niego widownię, której już nie miała w swoim e, planie. Tak, tak, tak. tak. tak. Mhm. Tak. Natomiast ja też bym się zatrzymał na chwilę nad tym, co ty Paweł poruszyłeś, czyli nad kwestią tej podwójności czy pojedynczości. Znaczy, no, dla mnie to jest mimo wszystko fundament, to co pada kilkukrotnie. Jesteście jednym, bo hmm. wydaje mi się, że właśnie tutaj ta, to zaburzenie równowagi, te, te, ta, ta kwestia tego autopostrzegania i też funkcjonowania w jednym bądź drugim ciele, no to właśnie z tego względu jest też tak fundamentalna, bo mi się wydaje, że tutaj musi dochodzić właśnie do, tej, do tego transferu świadomości, no bo to widać właśnie też to, co Agatę zauważyłaś, że widać w zachowaniu su, że to nie jest nastolatka. Ona jest zbyt świadoma, ona mm. zbyt... Umiejętnie rozgrywa po prostu też otoczenie, więc ja zakładam, że tutaj dochodzi do, do tej zmiany świadomości. Tyle tylko, że to jest trochę tak, jakbyśmy mieli wraz z tym nowym ciałem inną wersję osobowości. Nie, że to jest trochę na zasadzie jak było u Stevensona w Doktorze Jekyllu Jack i Mr. Hyde'ie, że ym, wraz z, ze zmianą wyglądu szła zmiana charakteru. I tutaj też trochę, i ja to tak czytałem, nie? że to nie jest jakby spe specjalnie odkrywczy motyw, ale to też jest z tym powiązany i, i też powiązany właśnie znów bezpośrednio z tą cielesnością, nie? że Suza spokaja te potrzeby takie, Elizabeth właśnie trochę też w kontekście tego autopostrzegania. Też, też dlatego tak trochę do tego nawiązywałem i do tego wracam. Ja jeszcze Jak już jesteśmy w temacie prostych interpretacji, bo tak, tak ująłeś to, to ja chciałam jeszcze powiedzieć, że w sumie do, dobrze jakby się interpretuje ten film pod kątem narkotyków. E, no właśnie, to w sumie taka banalna interpretacja, no ale jednak do, dobrze działa, bo mamy tutaj oczywiście że tak no, nawet mamy substancję, ale mamy ten efekt, że ona, wiele osób po alkoholu, po narkotykach jakby staje się inną osobą i często jest tak, że szczególnie chyba w alkoholu tak jest, bo narkotyki same w sobie są, jakby działają różnie, ale, ale często ludzie piją alkohol, szczególnie w sytuacjach towarzyskich, dlatego, że po alkoholu mają inną osobowość i czują się pewniej i y, podobają się sobie po alkoholu. I wydaje mi się, że tutaj to działa podobnie, tylko, że mamy oczywiście, ponieważ to jest y, film fantastyczny, no to wiadomo, że jakby mamy bezpośrednio powiedziane, że je ciało się zmienia i tak dalej. A chciałam zwrócić uwagę na ten moment, że narkotyki działają od pewnego momentu w ten sposób, że raz, że potrzebujesz większej dawki, a dwa, że trudniej jest osiągnąć high, a ten dół jest coraz gorszy. I to też tutaj widać, że jakby ona coraz wyższą cenę płaci za to, żeby być siu. Jest, bo po prostu robi się coraz starsza. A swoją drogą też zwróciliście uwagę na to, że w pewnym momencie... E, niby tam coś z kolanem miała, nie? że nie mogła go wyprostować, i tak, się tak, zrobiła tak, taka uh -huh. stara, i tak dalej. A za chwilę biega w ogóle po schodach i za tak. małe kurcze, mały troll. <grym> a dworze to może być śmieszne. No tak. Ładna interpretacja z, tym, z tymi no, krzywkami. Tak, taka, taka prosta, ale w sumie myślę, że. Ale działa, jest, ba myślę, jest bardzo działa, taka spójna. No. Mhm. No a ja tak jeszcze bo nie, nie podchwytujecie mojej przynęty to wam jeszcze jeden je, jeden <śmiech> motyw Jared rzut... ja tylko ci dam sugestię, że jak chcesz jakąś przynętę zrobić to, to mów no. <śmiech> krótkie pytanie bo mówię o tym autopostrzeganiu tych bohaterek to dla mnie też jest ciekawe, ciekawa scena, kiedy w, w, mamy to nagranie, kiedy Su jest na nagraniu i mamy moment, kiedy ona nachyla się i wydaje jej się, że jej się przemieszcza, co, przemieszcza się coś w biodrze i oni nagle robią cięcie i próbują znaleźć to, to, to na nagraniu, zawieszają te nagrania i później mamy chwilę tam, czy moment później, kiedy ona jest wzywana do tego prezesa czy tam dyrektora i no, jest pogodzona z tym, że ją zaraz wywalą na zbity pysk, a on w tym momencie oferuje jej jeszcze złote góry. I tutaj to mi się też ładnie spina właśnie z tą interpretacją, że to tak naprawdę to nie, nie tyle ten kult piękna, taki zewnętrzny i to postrzeganie zewnętrzne, tylko że tu bardzo dużo jest tej introspekcji, nie? Znaczy, no i, i, w, wydaje mi się, że... E, o, zaraz ci powiem, co miałeś na myśli. <todgłosy> <todgłosy> <todgłosy> Woman's planuje ci to. E, <todgłosy> nie, bo y, wydaje mi się, że zmierzasz do tego, że, że mamy film, który krytykuje kult piękna, ale z drugiej strony pokazuje też, jakie to wszystko jest strasznie subiektywne. I że w gruncie rzeczy, jakby wiele, rzeczy, wiele zależy od samej tej osoby, która, samej bohaterki w obu wydaniach, jakby. Hmm, ty już co, tak, może nie złapałam wcześniej tego haczyka od ciebie, bo, no bo nie wiem, ja, ja dużo, tro, dużo się, siedziałam swego czasu i może nadal siedzę w tym temacie, i dla mnie to są takie trochę oczywistości. Więc, oczywistości, bo, mhm. Więc trochę już wcześniej do tego nawiązałam, że w sumie ten film no on nie mówi nic nowego pod tym względem. To są w zasadzie banały pod tytułem, że choćbyś była najpiękniejsza na świecie, to że raz, że się zastarzejesz a dwa, że może są ważniejsze rzeczy od tego, że się jest pięknym, na przykład to, że się ma jakiegoś nie wiem, kolegę, koleżankę, nawet rodziny nie było w tym filmie, nic, nikogo, kompletnie, tylko po prostu puste, wielkie, puste mieszkanie i jej e, plakat, tak? I ona sobie po prostu żyła ze swoją piękną twarzą i nikim więcej, nawet pieska nie miała, ani kotka. I też to, że to jest takie właśnie moc, że wiecie, jakby ona żyła toksycznym otoczeniu, ale sama też była bardzo toksyczna w stosunku do siebie. I pytanie jest, wiecie, co było pierwsze, jajko czy kura, ale ona tak naprawdę jest jednocześnie ofiarą i w zasadzie jakby kimś, kto to też nakręca, napędza, zwłaszcza jako sił. Przecież ona te, owinęła sobie tych producentów wokół palca w pewnym sensie. nie? Ona dobrze wiedziała, jaką rolę ma odgrywać. Więc to jest takie... Może nawet trochę za mało tego było. Bym powiedziała, że, e, że przydałoby się trochę więcej jakby takiej... Żeby jakby nie robić tylko ofiary z tej pięknej dziewczyny. E, tylko też właśnie, żeby pokazać, że to ma też... E, że, że taka osoba jest nie tylko ofiarą, ale też... E, Perpetrator, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. O Jezu, super. porażkę po prostu teraz. <śmiech> <śmiech> Że nie, no bo nikomu nie jak krzywdy poza sobą, ale jednak napędzała cały ten, ten biznes też sobą i tym, jak działała. Mhm. Tak, no ona wskoczyła jeszcze raz do tej samej gry, nie? Ona tak. po prostu, to, to, to nie jest tak, że ona jakoś fundamentalnie, nie, nie wiem, nie zgadzała się z tym swoim producentem, że jak to tam 50-latkę wyrzucasz? Nie, ona to, co chciała zrobić, to powiedzieć to zaczynamy od początku, teraz jestem młoda i mogę robić dokładnie to samo, co robiłam. Po prostu I grajmy możesz, dalej to, co robiliśmy. Tak, i może za to ją, że tak powiem, baśniowo ukarano. Za to, że nie próbowała nic zmienić. Dobra, to, to słuchajcie, ten trzeci akt może ugryźmy, oh, yes. bo. No, w finale mamy już jakby potrójną przymianę naszej bohaterki, no bo. Su tak bardzo nadużyła ciała Elizabeth, że to w końcu umiera, a ona nagle zaczyna się dosłownie rozpadać w trakcie obiecanej imprezy sylwestrowej, gdzie miała zostać gwiazdą, no i decyduje się na desperacki krok i jakieś tam resztki substancji, które magicznym sposobem ostały się przez te tygodnie czy miesiące w domu, wstrzykuje sobie i żeby uzyskać jeszcze piękniejszą wersję Elisabeth, no i y, pojawia się nam Monstrum, y, które szokuje ludzi w trakcie sylwestrowej imprezy. No i y, to Paweł, bo cię totalnie zagadujemy tutaj. Jak ty oceniasz właśnie ten finał? Ach, jak go oceniam? Wiesz co, tak jak w, w, przez większość filmu gdzieś chodzą nie wiem, czy po, po głowie, czy po prostu gdzieś wspomina się o nawiązaniach do Cronenberga i tam no można gdzieś odczuwać takie takie nawiązania, czy taki klimat, tak, tak w końcówce ja miałem wrażenie, że troszkę już idziemy w stronę, w stronę tromy. Mm -hmm. I co było, co było w ogóle fajne, że mnie się osobiście ta końcówka po tym względem podobała, bo to już był totalny odjazd od jakiegoś takiego, nie wiem, no... Re, re... To w ogóle nie jest słowo, którym mi pasuje tutaj, ale jakoś mam potrzebę go użyć takiego realistycznego podejścia do fabuły, nie? Gdzie, gdzie dostajemy tą bohaterkę, która... Znaczy w ogóle to jest, to jest bardzo fajny motyw, który no w jakiś sposób pewnie musiał się tam wydarzyć i bardzo, bardzo był interesujący tego właśnie, że jakby... Jesteśmy w sprawie spoilerowej, więc ludzie jakby pewnie obejrzeli film, ale jeśli ktoś nie obejrzał, no to mamy tutaj sytuację jeszcze raz, w której ten klon głównej bohaterki młody wstrzykuje sobie substancję, żeby stworzyć jeszcze powiedzmy młodszego czy jeszcze lepszego klona. I oczywiście kończy się to fatalną porażką. No i no, jest to motyw, który jest no szalenie kuszący. No i został rozegrany w bardzo monstrualny sposób, nie? bo dostajemy. No, no jest jakby przekroczenie kolejnego, kolejnej jakiejś tam bariery, której przekraczać nie powinno się według tych przepisów, które były dodane do, do substancji. Nie? że, że ta, ta, Takich rzeczy się po prostu robić nie powinno. A no, jakby, aha, no tak, tak. Bo to było dosłownie tak, że ona wstrzyknęła sobie tą substancję, która została z początku mhm. i która miała być do jednokrotnego użytku. Nie? A stała sobie tak. przez nie wiadomo jak długi czas po prostu w szafce otwarta i, i psująca się. Ona chyba zresztą nawet zmieniła troszkę kolor, nie? więc było to działanie bardzo powodowane jakąś desperacją, które było oczywiste, że musi się skończyć czymś monstrualnym. Nie skończyły się monstrualnym na sposób tromy. Ja myślałam w ogóle, bo tam był też motyw, że ona wbijała po raz enty tą igłę w to jedno miejsce na, w kręgosłupie. O, paskudne. I tam ta ropa była. Ja myślałam, że to, był ten to będzie ten moment, kiedy mhm. coś się totalnie rozwali, ale nie, to, to jakoś tak po poszło jeszcze, jeszcze innym, w innym kierunku. Ja w sumie mówię, ja nie wiem co myśleć o tym trzecim akcie. Znaczy na pewno mi się nie podobał w takim bardzo bezpośrednim sensie, że jakby to w, w, w, znaczy to nie, to nie było żgania tą krwią tylko i tak z ręki chyba, ale znaczy trudno powiedzieć z jakiej części ciała tak ale w którejś części ciała jej y, ta krew tryskała, i to było. I tak jak wcześniej były te sceny z igłami czy, czy, czy z szywaniem, były takie przedłużone. Tak teraz ta scena tej krwi była taka też mocno taka, że tak w połowie już myślałam, że jakby. Ej, no jakby wiemy, no krew i ci ludzie są mokrze w, we krwi, i jakby już, no, już jakby skumaliśmy, możemy przejść dalej. A to nie, jeszcze trochę więc, ale, ale sama końcóweczka, tam jest na samym końcu taka scena, że zostaje z tej e, demi-mur, tylko taka maska jakby, która sobie tak pełza po, e, po, po jakiejś drodze i, i umiera na e, jej e, tej gwieździe, gwieździe, w, gwieździe w Alei Gwiazd i gwiazdy i sobie tak wysycha i potem ją tam ktoś sprzątnął, to było bardzo ładne bardzo mi się podobało mhm. i takie było urocze na swój sposób <laughs> Nie wiem, na jaki sposób to było urocze. No, nie no, no, moment, no, kiedy, no, moment, kiedy no. ona sobie tak już pełzała, to już było takie, to już faktycznie było takie troszeczkę śmieszne. I jakby wtedy się ktoś zaśmiał, to jakby to byłoby moim zdaniem mhm. zgodne z intencją e, twórczyni i to, i to bym zrozumiała, nie? A nie w innych momentach. <głos> Tak, nie, no, bo tutaj bohaterka skończyła po prostu w sposób żałosny, nie? więc ta końcówka właśnie, ja, ja to tak odebrałem, że to był taki po prostu no, no, śmieszne przez to, że to było takie już żałosne, no, że już hmm. doprowadziła się do, no, jeśli tam iść tą, tą ścieżką interpretacji tych narkotyków powiedzmy, no to doprowadziła się po prostu do jakiejś takiej zupełnej ruiny. No, jak się mówi, jak już myślę o narkotykach, to to jest trochę mniej śmieszne, nie? ale hmm. tutaj tak to, tak to miało być pokazane jako taki upadek, ale już taki upadek, w którym nic nie zostało z tego pięknego, na, nie wiem, no, no w zasadzie nie zostało po prostu już nic. A Poza co, co taką żałością. W sumie teraz sobie tak pomyślałam, że gdyby potraktować to szerzej i uznać za figurę narkotyku nie samą substancję e, i stworzenie tego klona, ale w ogóle to, w jaki sposób ona postrzegała piękno, swoje własne, e, to by w sumie też pasowało, że jakby przez całe życie nie dbała o... No bo ludzie wpadają w nałogi często dlatego, że nie mają żadnych relacji i że ten nałóg staje się w zasadzie jedynym źródłem szczęścia w ich życiu. I, i, i, I u niej trochę tak było. I w pewnym momencie jakby musiała przejść na większą dawkę, którą była po prostu substancja, nie? Że przez ileś lat... Bo ona w ogóle wcześniej była aktorką, później była tą tam tańczącą fitness... Nie wiem, tą trenerką, nie wiem jak, prezenterką, nie wiem jak to nazwać, i potem straciła pracę, i w tym momencie doszło do takiego załamania. Nie? I, I tak, także myślę, że można by było taką interpretację ewentualnie rozszerzyć. No i to też pokazuje właśnie, że, że to no, no w pewnym sensie ona jest ofiarą, ale też jest odpowiedzialna też za to, w jaki sposób to piękno funkcjonowało. To ona nadała swojemu pięknu taką rolę w jej życiu. Znaczy tutaj sam ten wątek tej te gwiazdy to jest dla mnie w ogóle fantastyczna klamra. To jest to, co powiedziałem, do czego bym chciał wrócić, bo e, ja jak mamy sekwencję początkową, kiedy właśnie mamy tam zalewanie tej gwiazdy i ta sekwencja kończy się tym, że komuś upada hot dog na y, tę gwiazdę i tak jest rozmazany taki ketchup y, po niej i, i właśnie taki syf tam pozostaje. To jest po prostu y, no, fantastycznie spłętowane później tym, tą śmiercią i też tym zmyciem resztek Elizabeth z jej własnej gwiazdy. I no mówię, dla mnie bardzo dobre spuentowanie tej całości, a ten ekstes, ja w sumie nie myślałem o tym w kategoriach tromy, Paweł, ale jak ty to powiedziałeś, teraz to totalnie to widzę. Mi się to trochę kojarzyło z martwym złem, przez te fontanny krwi no, i takie, takie, takie odjechanie tego wszystkiego. I ja przyznam się, że mnie to złapało. Tro, to ja trochę miałem tak, że dosłownie mi brwi podjeżdżały w górę z niedowierzania, co tu się wyprawia i uśmiech mi się tak samo rozszerzał, jak mi brwi do góry podjeżdżały, więc no to, to, było, to było dziwaczne, ale, ale do mnie trafiło. Nie? Tym bardziej, że też Aga powiedziałaś o tej karze, o tych zasadach, to ja tak po się sobie pomyślałem, że to jest trochę jak w kopciuszku, nie? że trzeba było pamiętać, że tam do dwóch to nie wolno, tak. bo tam po, po, powóz się zamieni znowu w dynię i tak dalej. No i tutaj trochę to tak mieliśmy na tej samej zasadzie, nie? że właśnie no tak. przychodzi w końcu ten moment kary i... Mm, no ja naprawdę byłem zachwycony i w sumie po seansie trochę nie wiedziałem jak ten finał oceniać, na ile to mi się podoba, na, na ile po prostu się dałem kupić, ale no, jesteśmy tydzień od seansu i, i ja uważam, że to jest bardzo dobre spuentowanie całej tej historii. W ostatnim tym, ostatniej części tego filmu też Rzeczą, która bardzo mi się podobała i nadawała jakiegoś takiego, znaczy ja nie umiem tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest, ale co nadawało mi takiego balansu w tej właśnie takiej troma, tromowości, tromawatości, było to, jak ona przyczepiła sobie tą twarz wyciętą z papieru. To był Ojo. fantastyczny motyw. Tak, tak, tak. Bo mamy to monstrualne ciało, które ukrywa z tą wyciętą twarzą i jakby nikt zdaje się tego do końca aż tak nie zauważać tego, jak bardzo ona wygląda no monstrualnie. No, to jest chyba adekwatne słowo, no bo, no bo tak wyglądała. I nie wiem, miało to w sobie jakieś coś, coś naprawdę takiego mocnego, ale co jakby... Ładnie mi sprawiało, że te sceny nie były aż tak, nie wiem, jak, nie, nie wiem nawet jaki. Nie, nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego, ale podobało mi się to bardzo. Ale w sumie to znowu wrócę do tej interpretacji baśniowej. Jest coś takiego, bo ona miała taką sukienkę jak, jak księżniczka, taką mhm. wiecie, dużo tiulu i w ogóle. I, i, I trochę to było tak, jakby szła na bal. No i, no, i, no i poszła dopełzła, że tak powiem, na ten bal mam jeszcze dwie takie drobne uwagi, Stasznie mi się podobała scena, w której ta Sue już się rozpadała, już nie miała zębów i podesz, podszedł do niej Denis Quaid ten, ten producent z innymi producentami którzy w ogóle wyglądali wszyscy tak samo i byli białymi podstarzałymi facetami i oni tak przed nią stanęli i, i, i, i uśmiechnij się, nie? Świetna <laughs> scena. I jeszcze to, to, to powiedziałeś, Paweł, o tym, że oni długo nie zauważali tego, że ona jest monstrum. Bo każdy był zapatrzony w siebie tam, nie? Tak było mhm, z tymi mhm. dziewczynami na scenie, że one po prostu w ogóle nie patrzyły w jej stronę. Co, mhm. też, co też pokazuje trochę tak jakby tą ułudę i, i, bo, bo SU uwierzyła, że będzie tam gwiazdą, a ona była po prostu no, no, wykorzystana na swój sposób, że ona była takim przedmiotem który oni postawili na środku sceny i tyle tam, to nie było tak, że wszyscy tam byli dla niej, żeby ją podziwiać to się tylko tak wydawało. Mhm. Znaczy ja, ja nie wiem, czy to, to, to kwestia tej maski też nie jest do czytania tak zupełnie dosłownie, nie? że po prostu trochę su wchodząc na scenę przywdziewała maskę, tam każdy jest, o, żeby odegrać swoją rolę, więc no jeżeli ona miała tam tym po prostu kolejną maskę na, na, na właśnie na twarzy, to, to nikt nie widział różnicy, nie bo mamy dosłownie przyklejony uśmiech y, do, do naszej bohaterki i y, no, orkiestra gra dalej, nie? do momentu aż nie będzie musiała przestać. Nie? Z powodu podtopienia krwią <laughs> P przyklejony czy przyczepiony, w sensie że mam wrażenie, że ona na przykład te y, nie miała za bardzo uszu, więc sobie wcisnęła kulczyki, nie? Tak tak, e, tak, skóry, tak, tak, tak, tak. To fajne motory, no tak, takie przyjemne. Dokładnie. No to ten akt gdzieś był tym momentem, kiedy u mnie jakaś para wyszła z sali. No jakby to już rozumiem. No starza się, może na tramwaj się śpieszyli. Ale w sumie też to, tak sobie pomyślałam, że to w sumie tworzy taką e, paralele, mm, jakie ładne słowa, e, do tej sceny szykowania się na randkę. Nie, że tak w sumie mhm. może po to była ta scena szykowania się na randkę, żeby potem jakby stworzyć taką monstrualną jej wersję, nie? No, no, no ciekawe, te, czy kolczyki tak, miały te same. O kurcze, nie zwróciłam uwagi, czy kurczaki te same. Na pewno sukienkę miała inną, no ale to wiadomo. Znaczy, ale co, że tak jeszcze chciałam tylko tutaj dopytać, czy wy pamiętacie, czy ta twarz, którą ona sobie przyczepiła, czy to była, w jakim wieku była twarz przyczepiona? <grym> czy to była to twarz był młodej? To nie, to był fragment e, tego wielkiego plakatu, który był na ścianie w mieszkaniu, uh -huh. więc to była Elizabeth, ale młodsza Elizabeth. Choć, aczkolwiek młodsza, nie wiadomo, no. ile tam było Photoshopa, ale podejrzewam, uh -huh. że ona tam miała no nie wiem, za 30-40 lat. No minimum, mhm. minimum. No może Cztery. tak być, no. Minimum nie, bo To jest też ciekawe, młodszy. że jakby w tym akcie desperacji już w tej swojej monstrualnej formie przyczepiła sobie tą twarz, której wcześniej nie chciała pokazać na randce mimo wszystko, nie? Nie, to nie jest ta twarz. To jest dużo młodsza twarz. To jest. Znaczy tak, tak, tak, jest młodsza, ale no. Twarz ale nie jest twarz tej młodej Elisabeth. całkiem. Mm -hmm. no ale jasne, tak wydaje mi się, bo też ja właśnie nie pamiętam dokładnie w jakim ona była, wieku, jak ona wyglądała na tym plakacie, ale na pewno była młodsza od tej wersji żywej jakby. Mm -hmm. a to jest w sumie też jak wspomniałeś o tym, to sobie tak pomyślałam, że w sumie fajne jest to że w trzecim akcie wracamy do Elizabeth, czyli nie ma mm -hmm. mimo, że wstrzyknęła sobie tę substancję sił to jakby to oni podkreślili, że one są jednością i wrócili jakby do Matrixa, czyli do matrycy. Mhm. A matrycą była Elizabeth Anisiu. Także, także tak. Ja już chyba nie mam nic do dodania. No ja też. To nie wiem. Pawle, coś jeszcze? Ja też chodzi nie. po głowie. No to dobra, no to tak, to zakończmy ten dzisiejszy odcinek. <głos> Dziękuję Wam bardzo za wyczerpującą rozmowę na temat <głos> substancji. <głos> no nie przebiliśmy długości filmu, ale ale i tak pełna metrażówka już by weszła, nie? No, dajmy jeszcze okazję Marcie i Bogusi. Pewnie nagrają. I tam pewnie czas filmu zostanie przebity. A później mas nagra jeszcze wideo reakcyjne. <głosy> ale patrzcie, że mówiliśmy, że prosty film, nie? A naprawdę można tutaj dużo gadać, dużo interpretować. Może dlatego, że jest prosty i właśnie i są jakieś takie sposoby, żeby sobie nie wiem, spojrzeć na całość z różnych perspektyw. No dobra, mili państwo, dzięki za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia! W przyszłości. Cześć. Do usłyszenia! Do następnego. Cześć. It's over.